W tym odcinku Tyflo Podcastu chciałbym przedstawić dyktafon cyfrowy Olympus DS-50. Jakiś czas temu, na początku 2007 roku, firma Olympus wprowadziła serię dyktafonów cyfrowych DS-50 która nie była skierowana w pierwszym rzędzie do osób, do osób niewidomych i słabowidzących, ale dyktafony te posiadały bardzo dla nas, posiadają bardzo dla nas istotną funkcję, ponieważ znaczna e, większość e, menu dyktafonu jest udźwiękowiona. E, jest tak zwany voice guide, przewodnik głosowy e, w języku angielskim. W związku z tym e, osoba niewidoma e, jest w stanie ten dyktafon e, niemal w pełni obsłużyć. Jedyne, Jedyną rzeczą, która nie jest czytana to jest, są y, konkretne pliki, po których przechodzimy w danym folderze. Y, nie są czytane, ponieważ to nie jest wadna synteza TTS, więc nie są czytane y, rzeczy z wyświetlacza, takie jak czas, y, data, ile nam y, całkowita długość y, pliku, ile już odsłuchaliśmy. To nie jest czytane. Nie jest czytana y, też data. I, to, i pozycja menu też nie możemy sprawdzić, gdzie jesteśmy, ale kiedy, już, kiedy się przeniesiemy z góra-dół, to już wszystko jest czytane, czyli punkt podświetlenia w menu jest, jest odczytywany. W ten sposób, tak jak powiedziałem, osoba niewidoma może dyktafon w pełni obsłużyć, a co ważne jest też niezły wyświetlacz, w którym możemy jakoś tam ustawiać kontrast, inne, inne, inne rzeczy związane z wyświetlaniem, Także osoby słabowidzące, z tego co wiem, też sobie urządzenie chwalą. Dyktafon cyfrowy Olympus z tej serii występuje w trzech, w trzech wariantach. DS-30 z pamięcią 256 MB, DS-40 512 MB i DS-50, o którym będę mówić, z pamięcią wbudowaną 1 GB. Urządzenia mają tylko w pamięć wbudowaną, nie mają slotu na karty XD, tak to, jak to ma miejsce w niektórych Olympusach. Yy, dykta cena dy dyktafonów też gdzieś tam staniała, bo zaczęło się taki DS50, pamiętam rok temu kosztował około 1500 zł, teraz to jest no w przybliżeniu 1000 zł, gdzieś tak na Allegro myślę można się za około 800 zł kupić, w średnie, w różnych sklepach internetowych gdzieś tam około 1000 zł, w droższych sklepach jak Computronic tak 1100-1200 zł, dlatego podaję cenę 1000 zł jako taką cenę gdzieś tam uśrednioną, chociaż yy, ja się tym interesowałem gdzieś tak w lutym, mamy teraz mogło już to się zmienić i ceny jakoś tam mogły, mogły potanieć dyktafon jest zasilany dwoma małymi paluszkami nie trudno teraz, nie, nie pamiętam ile, jak długo możemy nagrywać to kilkanaście godzin na pewno co znowu nie jest wcale tak, krót, tak mało bo, bo na pewno, na pewno no, je, je, za, za jednym zamachem aż tyle się nie nagrywa zwykle zresztą bateryjki zawsze można wymienić mieć zapasowe Jakieś akumulatorki też chyba są możliwe, czy zasilacz, ale yy, jest to napisane gdzieś pewnie w internecie, mnie to nie interesowało, dlatego no, też nie, nie jestem w stanie wszystkiego gdzieś tam sprawdzić, także proszę odsyłam do, do internetu w tym momencie osoby zainteresowane. Dyktafon ma głośnik, nawet nie najgorzej słychać, aczkolwiek jednak do dosłuchania tak książek bym go nie polecał. To już jeżeli już to do słuchania muzyki książek, to raczej na słuchawkach. I do kogo jest skierowany dyktafon? Na pewno do y, uczniów, liceale, studentów, y, wszystkich osób, które w pracy chcą dobrze nagrywać, nagrywać z dobrą jakością i nie mam tylko na myśli jakości y, jakiejś takiej bardzo, bardzo stereofonicznej, bardzo z dużym bitrate'em, ale nawet na 32KBPS chcą nagrywać z, do, z dosyć dalekiej odległości, z niezłego y, mikrofonu. Ten dyktafon na pewno się jako urządzenie nagrywające do tego bardzo dobrze nadaje. Dostarczany jest z futerałem, słuchaw, słuchawkami, dwoma baterijkami o ile pamiętam. I prog programem DSS Player, który służy do ewentualnej synchronizacji, do zmiany yy, jakiejś takiej, do zmiany napisów, yy, do zmiany menu, do synchronizacji yy, ewentualnych yy, plików, gdybyśmy chcieli jakoś podcasty przesyłać do dyktafonu w sposób nieco bardziej zautomatyzowany. Program jest w języku angielskim, z JOSem, generalnie chyba z innymi screen readerami dostępny, aczkolwiek jego. Testowałem jeszcze na starszym dyktafonie DM20. Na tym nie testowałem, ponieważ kupiłem urządzenie z drugiej ręki i nie udało mi się wprowadzić numeru seryjnego programu potrzebnego do instalacji softu, który zresztą dość dużo zajmuje, bo aż 250 MB, ale nie jest on w ogóle konieczny, bo dyktafon normalnie podłączamy kablem USB do komputera, jest widziany jako dodatkowy, dodatkowy dysk, także nie ma zupełnie potrzeby używania oprogramowania DSS Player. Urządzenie posiada dwa mikrofony, wbudowany mikrofon, na którym teraz nagrywam i mikrofon zewnętrzny, dodatkowy, który głównie przydaje nam mikrofon stereofoniczny, który może być na kablu, albo może być włożony bezpośrednio do dyktafonu. Potem zresztą to pokażę. I możemy nagrywać na 5, 5 bitrate'ach 128 kbps i 64 kbps stereo oraz 32 chyba 16 i 8 kbps mono przy czym ja używam woli stereo 64 Iveli mono 32 do nagrań takich zwykłych audio to 32 jest nawet lepsze ostatnio nagrywałem na mikrofonie właśnie stereofonicznym podcast na 64 kbps stereo no i muszę powiedzieć, że potem w komputerze brzmiał bardzo głośno, bardzo dynamicznie, wszelkie odwrócenia głowy, jakieś dotknięcia urządzenia są mocno jednak słyszalne, także to jest z pewnego rodzaju gdzieś tam minus, myślę, że tutaj na 32 jest to zupełnie wystarczające. Do tego mamy mechaniczny przełącznik, którym ustawiamy, czułość mikrofonu, są trzy rodzaje m, trzy rodzaje czułości, najwyższa, średnia i najniższa. No ja jakoś tak się przyzwyczaiłem używam tej naj, najwyższej. Kiedy włączymy na średnią, od razu jest, jest słyszalna różnica, zresztą mogę pokazać. Teraz jest, jest czułość najwyższa. Przełączymy na chwilkę na, na tą najniższą. Na, na, o, na średnią przełączyłem. I teraz na pewno będzie słychać jakoś tak, jakoś tak ciszej, przepraszam za te dotknięcia dyktafonu, które niestety się gdzieś tam nagrywają, no ale tak precyzyjnie czasami się nie trafi w przycisk. I teraz na najniższą przełączyłem, nie będzie chyba jeszcze ciszej, mimo że... O, teraz włączyłem znowu na, tak jak poprzednio, na najwyższą czułość mikrofonu, więc powinno słychać, być słychać jakoś lepiej. Aha, jeszcze dostajemy angielską instrukcję obsługi w komplecie. No i kabel USB do połączenia dyktafonu, dyktafonu z komputerem. Tego oprócz wejścia mikrofonowego, dyktafon ma normalne wejście słuchawkowe. To wejście na mikrofon. Klawisze, najbliżej mikrofonu na jednej ściance idąc od mikrofonu mamy klawisz nagrywania i zarazem pauzy. Klawisz stop klawisz play, który również podczas odtwarzania działa jako przełącznik. Możemy używać odtwarzania w trybie przyspieszonym i zwolnionym, co jest bardzo taką przydatną funkcją. Nie działa to przy jednej z opcji jakichś takich filtrów, chyba no bodajże noise cancellation, kiedy jest włączony, ale o tym będzie później. Dalej jest troszkę przerwy. Mamy klawisz hold, który blokuje dyktafon, a zarazem, gdy go przesuniemy w drugą stronę, czujemy pewien opór, go, przytrzymamy ten przełącznik, przez około sekundę. Dyktafon wówczas włączamy i tak samo go wyłączamy, co zresztą później też pokaże ten dźwięk. Co mamy dalej? Mamy, na drugiej ściance mamy wyświetlacz, mamy klawisze taki okrąg, y, może nie, po, po wyświetlaczu mamy trzy klawisze takie pionowe, y, pionowo ułożone. Klawisz podcast, który służy do, do tego, gdy go przyciśniemy i przytrzymamy. I około sekundy. Od razu przechodzimy do folderu podcast, który domyślnie jest folderem y, w folderze music. Y, folder podcast, y, o ile pamiętam. Y, no i do, domyślnie do tego folderu podcast y, są synchronizowane. w, w ewentualnie pograłem DSS Player po prostu podcasty, natomiast no my do tego folderu możemy wrzucić cokolwiek, albo podcasty, albo inne pliki dźwiękowe, czyli jednym klawiszem klawiszem podcast mamy dostęp do, do konkretnego folderu o takiej właśnie nazwie. środkowy z tych pionowych klawiszy służy do wstawiania zakładek dyktafon jak wszystkie Olympusy, ma zakładki możliwość wstawania podczas nagrywania i odtwarzania zakładek jest tam jakaś filozofia związana z tym, trochę nawet o, ty, o tym czytałem na potrzeby, na potrzeby właśnie prezentacji podcastowej. Niemniej, niestety przyznam, że chyba mi to trochę umknęło, a też nie jest to nic aż takiego istotnego, no bo zakładki owszem, możemy je zrobić, niemniej po pierwsze są one pamiętane tylko jakby w dyktafonie i to bodajże do, do wymiany baterii. W komputerze byłyby pamiętane, gdybyśmy synchronizowali przy pomocy DSS Playera i DSS Playerem byśmy odtwarzali, czego raczej nikt nie będzie robił, także no, można takie chwilowe zakładki sobie porobić, ale, ale bo ja wiem, czy to jest takie czy to jest takie aż jakieś takie pożądane i optymalne, no trudno im powiedzieć. Być może, ale ja akurat z tego nie korzystam, więc nie będę jakoś z jednej strony, może, być może moja opinia nie jest miarodajna, z drugiej strony nie, nie będę tego jakoś szczególnie opisywać, ponieważ z tego nie korzystam. Ostatni klawisz na dole, pewnie najważniejszy, działa jako przełącznik pomiędzy folderami. Mamy pięć folderów do e, nagrań określanych e, w, w, w dokumentacji notatkami. Są to foldery A, B, C, D i E, A, B, C, D, e, I. E, I mówi tak, Dektafon mówi folder A folder, e, folder, tak, folder A, folder B, folder C, folder D, folder E. I. Następnie mamy Audible folder, bo dyktafon też może odtwarzać pliki w popularnym w Stanach Zjednoczonych w formacie książek, w formacie Audible. I mamy Music Folder, folder, który jedyny może mieć podfoldery, które, których nazwy nie są czytane, co prawda. I w folderze Music umieszczamy po prostu to, co chcemy, czyli książki, jakieś notatki, znaczy jakieś, nie notatki, tylko pliki muzyczne ewentualnie, czyli wszystko, wszystko inne. I folder Music ma, jest folderem odtwarzającym, tam nie nagrywamy. Nagrywamy w tych pięciu folderach Audible, ewentualnie książki, które, zresztą ten Audible jakoś trzeba uaktywnić. On nie jest tak... Chociaż nie, nie wiem, nie, nie, nie, trzeba, nie, nie trzeba uaktywnić. On powinien działać normalnie chyba od razu. No a do Folder Music wrzucamy ewentualnie inne, inne książki. Inne, tak, no książki, jakieś, jakieś nagrania. I kiedy wejdziemy do Folder Music, możemy z strzałkami, jak powiedziałem, przewijać się po folderach, co niestety akurat nie będzie odczytywane, także musimy albo na pamięć, albo ręcznie play, sprawdzić po prostu w jakim folderze jesteśmy po tym, co, co usłyszymy. Z tyłu, jak powiedziałem, aha, i to są wszystkie aha, i, i mamy dalej, mamy jeszcze za, za, tą, za tymi pionowymi klawiszami, mamy okrąg klawiszy góra-dół do przewijania po plikach, lewo-prawo głośnie ciszej, i klawisz OK, takim okrągłym, którym możemy aktywować, możemy, on służy jako play, ale też jako taki, taki enter, którym aktywujemy jakieś tam, wybieramy jakieś opcje w menu z tyłu mamy to wejście do słuchawek mamy przycisk, mamy miejsce na USB, na podłączanie kabla, mamy przycisk przycisk, nie przycisk tylko przełącznik trójstanowy którym, którym, którym zmieniamy czułość mikrofonu nie wiem czy teraz to będzie słyszalne jakaś różnica w odsłuchu włączyłem właśnie mikrofon zewnętrzny. Co prawda dalej to jest 3032, bo on jak po włączeniu mikrofonu on automatycznie nie zmienia, nie zmienia parametrów nagrywania. Niemniej, no, nie wiem jak, czy teraz to jakoś będzie słyszalne, że nagrywam y, przy pomocy innego mikrofonu. A za chwilę to w ogóle będzie inaczej, bo włą włączę dyktafon Olympus DS y, DM20, y, na którym, y, na którym y, ben, y, bo jest to, będzie mi to potrzebne do tego, że będę nagrywać y, menu dyktafonu. Chyba tego jeszcze nie powiedziałem, bo dyktafon mówi w języku angielskim, co może być jakimś minusem. Niemniej komunikaty są bardzo ładnie nagrane. Nie wiem, czy to jest mowa ludzka, czy to jest jakiś real speak angielski. To mi na real speaka wygląda. Ale no, są komunikaty zrozumiałe. Możemy regulować i głośność komunikatów, i prędkość odtwarzania tych komunikatów nagranych. Także nie ma problemu. Ewentualne pytanie może uprzedzę. Czy dyktafon można spolszczyć. Pewnie nie można spolszczyć, żeby, czy pewnie można jakoś, ale, ale nie jest to takie proste, nie ma takiego spolszczenia, bo na przykład każdemu komunikatowi odpowiada jakiś pojedynczy plik Wave, czy pojedynczy plik y, tam, WMA, czy jeszcze jakiś inny i wystarczy tylko po prostu wgrać jakieś pliki z komunikatami polskimi do danego folderu, jakoś je ponumerować, on nie rozpozna. Nie. Voice Guide, przewodnik głosowy jest zaszyty w jednym pliku, y, w pliku binarnym, który jest w folderze y, w głównym frontowi telefonów wraz z plikami, w tymi plikami systemowymi systemowymi systemowymi, także, także no raczej, raczej o spolszczeniu nie może być mowy ale no jak mówię, jest też wszystkie opcji raz, że nie korzystamy, dwa, że Większość rzeczy postaram się jakoś doprecyzować w dalszej części podcastu, także nawet osoby mające jakieś nie czujące się jakoś dobrze w języku angielskim nie powinny mieć większych problemów z obsługą tego dyktafonu, bo tak na dobrą sprawę, jeżeli coś tam raz się ustawi, no to właściwie w większości opcji się nie zmienia, no co można zmieniać. Ewentualnie bitrate, ewentualnie voice filter jakieś filtry głosowe no i, i właściwie tyle pokażę teraz jak y, przechodzimy pomiędzy folderami naciskamy wspomniany klawisz folderów folder. a może zaczniemy, o... Music, folder. nie. zaczniemy od właśnie folderu a. Folder a i dalej naciskamy ten klawisz cały czas folder B folder C folder D Folder e. Audible, folder. Audible folder, gdybyśmy mieli książki w formacie Audible. Music folder. Tu wrzucamy wszystko inne i w music folder podfoldery nie są czytane. Naciskamy OK i możemy jedynie naciskać lewo, prawo te klawisze do głośności i w ten sposób schakać po folderach. inny folder. Czyli to jest takie, no trochę takie po omacku, ale, ale można to na pewno obsłużyć. Klawisz drugi, powyżej folder to są te, te, ten znacznik, o którym mówiłem, wstawianie znacznika, a trzeci klawisz to jest klawisz podcast, przycisnę go. od razu on przechodzi do folderu podcast, który jest na stałe jednym z podfolderów, folderu music. Czyli no, możemy w tym podcast folder, folder mieć zawsze jakieś pliki, jakby luzem umieszczone jakieś pliki, pliki MP3. Czy... Pokażę jeszcze głośność urządzenia. z haczami po plikach zresztą osoby, które do, do czynienia wcześniej miały z jakimkolwiek nieudźwiękowionym dyktafonem Olympus wiedzą, o co, wiedzą jak ta nawigacja wygląda, dźwięki są podobne pokażę jeszcze dźwięk na, konie, na wyłączenie dyktafonu i włączenie na wyłączenie i włączamy Teraz przejdziemy do opisu menu urządzenia. Zapomniałem jeszcze dodać, że dyktarfon Olympus DS50 ma jeszcze jeden malutki klawisz umieszczony. Na jednym, przy jednej części tego okręgu, czterech klawiszy, głośniej ciszej i odwodu do, do tyłu. Ten mały klawisz służy, to jest klawisz delete, służy do usuwania, do kasowania nagrań. Być może teraz słychać, nagrywam z innego dyktafonu cyfrowego, z dyktafonu, którego kiedyś używałem, Olympus DM20. Przejdziemy teraz do prezentacji menu dyktafonu. Ustawiłem głośność na średnią, na średni poziom głośności, głośność voice guide, przewodnika głosowego oraz też na średnie ustawiłem prędkość speed, prędkość odtwarzania. Nacisk przyciskamy i przytrzymujemy dół, dół środkowy klawisz, taki klawisz akceptacji, o którym mówiłem i w ten sposób wchodzimy do menu urządzenia. Po menu prze, prze, prze, przechodzimy po elementach menu klawiszami lewo, prawo, tymi samymi, które służą do głośniej ciszej. Zatwierdzamy też tym środkowym klawiszem. Być, chyba można zatwierdzić klawiszem play albo record. Chyba play też, a stop by się wychodziło. Ale, ale ja nigdy tego nie robiłem. Jakoś zawsze wychodziłem z tego, po prostu naciskając klawisz do przodu albo do, do tyłu on mówił kolejną pozycję menu i potem menu się menu opuszczałem w ten sposób. Być może nie jest to, jakiś, jest to taki sposób, jakiś może na trochę bardziej okrężny, ale jakoś tak było mi wygodniej. Tak więc, zademonstruję teraz, pokażę całe menu dyktafonu. Najpierw po angielsku, później będę starać się niektóre, w większość z opcji jakoś bardziej zaprezentować i przedstawić. Wchodzimy do menu: Recording Mode Setting VCVA Setting Timer Recording Setting. Low cut filter setting. Playback speed setting. Noise cancellation setting. Voice filter setting. Playback mode setting. Skip interval setting. Alarm playback setting. Backlight setting. LED lamp setting. Contrast. Voice guidance setting, beep sound setting, erase lock setting, file move setting, folder name setting, format menu, USB setting, time and date setting, power save setting, external input setting. System information. Recording mode setting. O, i wróciliśmy do pierwszej opcji. Recording mode setting. Zdaję sobie sprawę, że dla pewnie większości z Państwa jest to trochę za wolno. Też tak, no, waham się, pewnie. Za chwilę w końcu przełączę na nieco szybszą prędkość, ale z drugiej strony z odtwarzania tego Voice Guide, no ale z drugiej strony myślę sobie, że może no, ktoś do końca jakoś nie rozumieć wszystkich komunikatów i być może jednak lepiej jak na razie przynajmniej ustawiona będzie ta prędkość średnia, taka jak to właśnie jest. Jak pewnie, pewnie słychać, jakby czas reakcji na odtwarzany komunikat nie jest natychmiastowy po naciśnięciu klawiszy, klawiszy nawigacyjnych. Oczywiście nie jest to związane z daną, z daną prędkością aktualnie ustawioną. Ja pokażę, jak szybko dyktafon reaguje podczas yy, szybszego przemieszczania się po menu. Vis... Voice Filter set. Skip. Voice. No. Play. System information. X. USB. Erase lock czyli właściwie czas ta pauza jest zawsze czas reakcji od naciśnięcia klawisza do tego jak urządzenie mówi jest taki sam obojętnie ile razy byśmy nacisnęli klawisz, klawisz, klawisz kierunkowy do przeskoczenia na daną opcję no to może teraz zaczynamy prezentację menu Jesz już bardziej po kolei wchodzimy Mode setting. Record, recording Mode setting. Ustawienia nagrywania. Chyba jedna z najbardziej najczęściej używanych opcji, które będziemy używać i zobaczymy, co jakie mamy możliwości. Wchodzimy klawiszem tym środkowym, klawiszem OK i co słyszymy? HQ Mode. Akurat pierwsze jest HQ Mode, bo dyktafon jakby Coś w rodzaju kursora wskaźnika jest zawsze ustawione na tej opcji, która akurat jest gdzieś tam zaznaczona. HQ Mode normalnie nie jest jakoś pierwszą opcją, no ale ja korzystam z HQ Mode, więc akurat HQ Mode pojawiło się jako pierwszy. Ale zacznijmy jakoś to chronologicznie, się przesunę z całką w lewo. STXQ Mode. STXQ Mode jest pierwszy, czyli to jest 128 HBPS 128 Stereo. STHQ Mode. STHQ Mode. HQ Aha, STHQ Mode, czyli 64 KBPS stereo. Dalej było HQ Mode, 32 KBPS stereo. SP Mode. SP Mode, 16. LP mode. i lp mode 8 hbps to są oczywiście monofoniczne i teraz może spróbuję nagrać coś i otworzyć dyktafonem nie wiem co prawda jak ten drugi dyktafon to zwierzę, jak, czy będzie coś słyszalne, ale powinno być w sensie jakieś STXQ różnic mode. ustawimy sobie zatwierdzimy stxq mode, STXQ mode ustawiony. Wyjdziemy sobie z menu i coś nagra. Nagrywamy teraz podcast o dyktafonie Olympus DS50. To jest próbka STX-Q-MODE 128 kbps stereo. Nagrana przy włączonym mikrofonie stereofonicznym zewnętrznym na high najwyższej czułości mikrofonu. I odtworzymy teraz. Nagrywamy teraz podcast o dyktafonie Olympus DS50. To jest próbka STXQ Mode 128 kbps stereo nagrana przy włączonym mikrofonie stereofonicznym zewnętrznym na high najwyższej czułości mikrofonu. Teraz zmienimy sobie record setting. STX, STHQ mode STHQ mode set Dobrze. Kolejna próbka, tym razem na 64 kbps stereo nagrywamy to dyktafonem no i zobaczymy teraz jak to będzie słychać po odtworzeniu, chociaż tak naprawdę to by trzeba te próbki odtworzyć z komputera w takiej wersji oryginalnej i po prostu pliki przesłać kablem do kompa.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 Jednak najbardziej z tego 32 korzystam, do, nawet do takich do jakichś nagrań, no wykładów, wykładów może nie, teraz na wykłady nie chodzę, ale do jakichś takich nagrań audio, na przykład angielskie tak nagrywam. Już to jednak ta stereofoniczna funkcja dyktafonu aż tak mi nie jest potrzebna, bo zajmuje więcej miejsca, ale to jakby nie jest problem, ale, ale głównie jednak jakoś mam wrażenie, że ta jakość do takich typowych, zwykłych nagrań audio, jakość 32, jednak często wystarcza. Może nie do książek, ale no zobaczymy teraz. Kolejna trzecia już próbka, 32 KBPS Mono, jednak najbardziej z tego 32 korzystam. Yy... Teraz już mniejsze bitrate. których zupełnie. SP Mode, oj, 16, to zobaczymy. SP Mode, 16 KBPS Mono to ciekawy dźwięk przez głośnik jak będzie słyszalny pewnie jakieś przesterowanie albo takie no zniekształcenie będzie będzie słyszalny. SP mode 16 kbps mono. to ciekawy dźwięk przez głośnik jak będzie słyszalny pewnie jakieś przesterowanie albo takie no zniekształcenie będzie będzie słyszalne. <głosy> Dziwnie trochę. LP mode. LP mode set. I LP mode 8 kbps. To w ogóle jakość pewnie będzie telefoniczna. Jeszcze pewnie byłoby inaczej gdybym odłączył ten mikrofon, mikrofon stereofoniczny, który teraz się z, zrobił od jakiegoś czasu mikrofonem monofonicznym. Będzie telefoniczna. Jeszcze pewnie byłoby inaczej, gdybym od, odłączył. A zobaczymy, na chwilę odłączę oczywiście. Mikrofon. Ten, ten, ten. 8 kbps na mikrofonie wewnętrznym. Zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. 8 kbps na mikrofonie wewnętrznym. No nie, nie wiem, czy jakaś różnica w sumie jest. No, przepraszam za te eksperymenty, może nie wiem na ile to podczas słuchania, podczas słuchania będzie, będzie, będzie korzystne w w sumie. Tyle o Recording, recording Mode Setting. setting. Wy sobie wejdziemy i ustawimy z powrotem HQ Mode. HQ mode set. Następna pozycja menu. VCVA setting. VCVA setting. I tu mamy, to jest opcja, która służy do wyłączania się, to jest jakiś skrót, teraz niestety mi umknęło, to służy do tego, żeby dyktafon, kiedy jest cisza, przestał rejestrować dźwięk i potem w momencie, kiedy kiedy ta cisza się, yy, się kończy, urządzenie znowu zaczyna nagrywać. Yy, zawsze byłem nieufny, jeszcze szczególnie niż tam w tych telefonach kasetowych do takiego inicjowania nagrania głosem. Yy, tutaj muszę powiedzieć, że działa to bardzo, bardzo dobrze, aż aż byłem zdziwiony. Mamy następujące opcje. On. Off. Aha, on i off po prostu. czyli te, te dwie opcje, no to nie ma tego właściwie dalej jak, jak, jak komentować. Chociaż możemy, możemy zrobić taki, taki mały eksperyment. Jest ustawiony na on, on. tak jest. Dobrze. Idziemy sobie z menu i coś nagram, będzie cisza, zobaczymy jak to, mam nadzieję, że to zadziała, bo kiedyś, kiedyś mi to nie chciało działać, ale teraz powinno być dobrze. Włączam dyktafon. Teraz próbka VCV, zobaczymy jak VCV setting, zobaczymy, ustawione jest na ON i za chwilkę będzie trochę ciszy i zobaczymy, czy dyktafon odpowiednio to nagra. Zakończyła się cisza, trochę, troszeczkę trwała i Ciekawe, czy dyktafon odpowiednio to uchwycił i, i zarejestrował tak jak trzeba. Co zaraz sprawdzimy w nagraniu. Teraz próbka VCV. Zobaczymy jak VCV setting. Zobaczymy, ustawione jest na on i za chwilkę będzie trochę ciszy. Zobaczymy, czy dyktafon odpowiednio to nagra. Zakończyła się cisza, trochę już troszeczkę trwała i e, ciekawe, czy dyktafon odpowiednio to uchwycił i... No, widzimy, że uchwycił, aż uchwycił bardzo ładnie. W sumie, no, opcja, mówię, przypadkowo ją włączyłem i, i jakoś tak nieufnie na początku, ale zdecydowanie nie żałuję. Następna opcja W menu. Timer recording setting Tu są jakieś ustawienia, chyba tego, żeby dyktafon określony za, za ileś minut się włączył, jak rozumiem, ale przyznam, że nie bardzo, albo ileś tam czasu nagrywał i się wyłączył, ale jakieś takie, nie bardzo sobie umiem wyobrazić, po co miałoby to być, po to, żeby, żeby co? Że zostawimy nagrywanie i sam po jakimś czasie się wyłączy, no to może, albo że sam się włączy. Ja nigdy z tego nie korzystałem, ale zobaczymy. A więc tu też jest preset dość animatycznie. Aha, bo tu, tu są presety. Preset 1 preset ustawienia takie jakieś konfiguracji, ustawienia domyślne. Znaczy nie domyślne, preset tylko takie, takie jakby zestawy konfigu konfiguracji, które się nazywają Preset 1, preset 2, preset 3 preset 1. Aha, i znowu. I teraz co mamy w takim, w takim presetie? Preset, off setting setting will be completed if you press ok button mm -hmm. microphone sensitivity setting aha recording folder recording mode setting time setting day setting on and off setting on and off setting to co off Aha, czyli możemy włączyć lub po prostu uaktywnić lub wyłączyć dany, dany zestaw. Day setting. day setting. Only once. Tylko raz. Every day. Codziennie. Every week. O, co tydzień. Only once. Mhm. Mm Time setting. Time setting, no to, aha, czas. Start time. Recording time setting. Tu chyba się ten czas jakoś ustawia, ale tego już urządzenie niestety nie czyta. Recording mode, Recording mode to wiadomo, to już było. Od, to cały czas jesteśmy w, tym, w tej konfiguracji presetu. Recording folder setting. Recording folder, setting folder nagrywania. Folder A. Aha, mamy do wyboru foldery A, B, C, D, E pewnie. Folder B. Folder E. Folder A. A no tak, tak jak myślałem, pięć folderów. Microphone sensitivity setting. Microphone sensitivity setting, czułość mikrofonu i mamy... Conference mode. Konferencyjny tryb. Dictation mode Lecture mode. Konferencyjny dyktowanie i lecture wykładowy. Przypuszczam, że to chodzi o te po prostu czułości mikrofonu, one tak są stałe nazwane, związane są z innymi bardziej technicznie brzmiącymi parametrami y, ustawień y, czułości mikrofonu, czy pewnie high, low, y, albo właśnie nie high, low, pewnie to jest przyciskiem, to nie, pewnie tymi innymi parametrami, o których zaraz będzie w, w dalszym omawianiu podstawowych opcji menu, menu dyktafonu. I dalej. Setting will be completed if you press OK. Aha, I tu tutajnie możemy OK. Preset one set że preset one ustawiony, aha czyli rozumiem, mamy preset one, two, free, czy zestawy, które mogą się różnić tym, że wbranie danego zestawu spowoduje, że dyktafon domyślnie będzie nagrywał do określonego folderu z określonym ustawieniem parametrów yy, parametrów mikrofonu i jeszcze możemy określić yy, te nagrywanie czy czas, czas yy, i czy to ma być codziennie, czy raz w tygodniu czy jednorazowo, tylko do końca właśnie tego nie wiem, czy to jest czas rozpoczęcia Starting recording, czy też, czy też końca nagrywania, ale mi się wydaje, że jednak rozpoczęcia nagrywania. No, za dużo nie zmieniam tych opcji. Opcji mikrofonu i folder można sobie zmienić ręcznie jednym przyciskiem naciskanym kilkukrotnie. I jakoś jakoś nie, miałem, nie miałem dotychczas takiej. Potrzeby. Aha, sobie teraz już przypomniałem, że nie pokazałem w sumie folderów jeszcze, jak, jak po tych folderach się nawiguje. To w takim razie to zrobię na końcu podcastu już po omówieniu po omówieniu. Albo nie, dogram to po prostu. O tak. A no, już tego co powiedziałem, nie będę z braku czasu wycinać, Za co przepraszam. A mamy te presety, wychodzimy z presetów i y, dalej y, omawiamy menu. Low cut filter setting. Cut filter setting. Y, filtry, I tu mamy. Off, on. Nie jestem profesjonalny, nie zajmuję dźwiękiem, o co chodzi. Nie wiem, jakieś, jakieś filtry. Y, Trudno mi w tej chwili powiedzieć. No, te, Przypuszczam, że to jest po prostu jakieś, jakieś wy, wycięcie wyższych, wyższych częstotliwości, ale no, trudno mi w tej chwili powiedzieć, jak to właściwie działa i też przy takim spektrum jednostajnego nagrywania no, jed, audio w postaci głosu jednego człowieka pewnie byłoby to trudno jakoś zauważalne. Playback speed setting. Czyli ustawienia od prędkości, prędkości odtwarzania, to tak, to się może oczywiście przydać i co mamy? Slow playback. Slow. Fast. Slow playback. Fast playback. Aha, aha, i chyba każdy zaraz. Slow playback. 0.75 speed. Aha, zarówno wolniejsze jak i szybsze odtwarzanie można, można jakoś sobie ustawić yy, na określony, mm, określony czas, znaczy określoną no, częstotliwość. 0.625 speed. Half speed. 0.875 speed. 0.75 speed. Zero point eight seven five speed Zero point eight seven five speed set Fast playback one point three seven five one point two five speed one point one two five speed one and a half times speed one point three seven speed. set. No zobaczymy jak teraz to słychać. ale to, to właściwie każdy sobie może sam, sam poeksperymentować, a że, że jakoś tak te liczby mało mi mówią, jak mówię, nie zajmuję się dźwiękiem, więc, więc trudno mi tutaj jakoś to komentować, pokażę tylko jak to działa, włączymy play. I, i zarejestrował tak jak trzeba, co zaraz y Sprawdzimy y, w nagraniu. O, czyżby nie działało mi? Bo da, y, nie jestem pewny. Próba, zobaczymy teraz, jakby. Y, w tym odcinku tyflopodcastu chciałbym przedstawić y, dyktafon cyfrowy Olympus y, DS50. Y, Jakiś czas temu, na początku 2007 roku. Aha, coś tu jest, ale ja y, y, y, y, trochę chyba zwolniłem ten. Zobaczymy. cut playback. Slow playback, 0.8, e half speed, fast, one point, one, one a one and a half time, one and a Chyba teraz powinno być nieco szybciej. ...roku firma Olympus wprowadziła y, serię dektafonów cyfrących DS50, y, która nie była skierowana w pierwszym rzędzie dla osób... Y, Osób, do osób niewidomych i widzących, ale telefony te... Uuu, tak wolno. Tu słychać jakieś, jakieś przesterowanie, które, jakieś, jakieś filtry chyba miałem włączone. I następna opcja menu. Noise cancellation, redukcja hałasu. Aha. Nie, nie, nie chciało mi się to włączyć, nie wiem do... aha, bo ta opcja noise cancellation to jest off, on, ona się, można ją aktywnić w zależności od ustawionej jak, jakiegoś innego filtru, którego teraz nazwy nie pamiętam zaraz do tego dojdziemy voice filter settings a, to jest to, voice filter settings filtr głosowy off i on on On. noise cancel. No nie wiem, teraz nie, nie, nie mogę tego jakoś sobie uchwycić, co te filtre dokładnie robią. Playback mode setting. Playback mode setting. Folder playback. Folder repeat. All file. All files repeat. Playback file. Repeat playback. Aha, tu możemy ustawić, co ma dektafon robić po skończeniu odtwarzania pliku. Czy powtarzać folder playback, czyli cały folder. Folder repeat. Yy, znaczy nie, czy folder ma odtrawy, odtworzyć i koniec, czy folder ma powtórzyć. All files playback. Czy wszystkie pliki dalej odtwarzać. All files repeat. Czy powtarzać wszystkie pliki. Playback file. Czy powtarzać, yy, nie, czy odtwarzać tylko jakby jeden plik. Repeat playback. Aha. Czy to są.. Mhm. Uh -huh. Folder playback. Czyli to chyba, to chyba jakiegoś komentarza specjalnego nie wymaga, nie będę tego demonstrować. Następna opcja menu. Skip interval, skip interval setting. Interval setting. Skip. Reverse skip. Skip. I tu niestety nie pamiętam co to, do czego to może, no może to jakoś służyć w praktyce. Alarm playback setting. Preset 1. Preset 2. Preset 1. Aha, tu tego też pewnie do włączenia, tego też tego nie używałem nigdy. Backlight setting. Backlight. On. Off. to to nie jest, nie powinno być jakoś istotne. LED lamp Ustawienia wyświetlacza, no też mi trudno off. to powiedzieć, off, on, on, contrast, contrast. no to też z, z wyświetlaczem związany, No, nawet nic nie mówi już, to już odpada. Voice. Guidance Voice guidance settings, no to możemy czasem tego użyć. to jest opcja, o której mówiłem na początku, związana z ustawieniami przewodnika głosowego, z ustawieniami mowy. On and off, on and off. no to jakbyśmy w to weszli, mamy on albo off, możemy po prostu włączyć albo wyłączyć udźwiękowienie dyktafonu. Guidance speed setting. Volume setting. Aha. Guidance speed. speed, prędkość odtwarzania. I tu mamy normal speed. Normal speed. Slow speed. O, właśnie wolno. Fast speed. I szybciej. Normal speed. Slow speed. Fast speed. I myślę, że już teraz nic się nie stanie, jak uskutecznimy, włączymy fast speed, szybszą, szybszą prędkość odtwarzania. Fast speed. Set. Volume setting. Volume setting. Głośność. Volume middle. Średnia. Volume low. Cicho. Volume low. Volume low. Aha, musimy się cofnąć. Myślę, że to volume, middle, średnia, średnia yy, głośność wystarczy. On and on Aha, setting. czyli to jest koniec tych opcji. Przewodny voice guide. Sound setting. Beep sound setting, czyli ustawienia dźwięków, urządzenia. Na początku wyłączyłem to, ale potem miałem jakieś jednak problemy z yy, zorientowaniem się. Czasem te dźwięki do pewnych yy, funkcji się przydają. Co my tu mamy? On. Aha, czyli wyboru właściwie żadnego, możemy to albo włączyć, albo wyłączyć. Erase lock setting, Erase lock setting czyli związane z, opcje związane z usuwaniem plików z urządzenia. Off. On. Aha, to przypuszczam, że chodzi o to, że jakby to jest włączone, to coś tam trzeba jakoś jeszcze bardziej potwierdzać tym klawiszem OK, ale tu nie wszystko też dyktafon czyta podczas tego usuwania. Mi się do końca mm, jakoś nie udało mi się tego rozpracować. Także, także mm, tutaj jakoś nie mogę dalej pomóc tego mm, jakoś omówić. File move, setting. file move setting. czyli przenoszenie plików. Please select the file you want to move. Hold on. No tu nie wiem jak to naciśniemy jeszcze raz. File O, coś przeniosłem, no ale niestety nie, nie, nie wiem co. I, i, I No i trudno trudno jakoś pewnie. być może można to jakoś y, na pamięć tego się nauczyć i i takie, takie operacje przeprowadzać. Nie twierdzę, że nie. Wszak już wcześniej no, sporo osób niewidomych używało telefonów na pamięć, używało jakichś mini dysków, czy nieudziękowanych urządzeń innych, więc, więc jest możliwe, że tak właśnie będzie. File Move Settings. settings. Mam następna opcję. Folder, Folder Name Settings. Co my tu mamy? Folder E. Folder A. Folder B. No i co? Wybiorę co? Folder na przykład B, folder B. I co? Folder C. No, nie bardzo wiem o co może chodzić, jak te nazwy można by zmieniać, tak naprawdę. Format menu. Format menu, menu, menu, menu. menu. Formatowanie. Formatting. Start formatting. Start formatting. No to nie. Start formatting, formatting nie robimy. Byśmy stracili wszystkie, wszystkie właściwie ustawienia, więc, więc to nie ma sensu. USB setting. USB setting. Storage class. Audio class. Storage. In storage class, audio class. Czy ma być widziane jako urządzenie audio, czy też jako, jako tylko pamięć masowa, jak to się w tłumaczy w polskich e, Windowsach. Też do bardzo w tej chwili nie wiem, o co chodzi. Czy jakby było audio class, to co? To by mm, być może by to karta dźwiękowa, czy system by to jakoś inaczej widział, ale, ale to ktoś, kto się bardziej zajmuje e, tego typu urządzeniami, musiałby mm, Powiedzieć. Być może zresztą ktoś kiedyś zrobi jakąś kolejną część, dopełnienie tego podcastu o Olimpusie, bo jak mówię, wszystkiego tutaj nie przedstawiłem. Time and date, setting. Time and date ustawienia daty i czasu. Niestety tego dyktafon nie czyta, więc to, to musi nam ktoś pomóc. Power save setting. 5 minutes. 10 minutes. 30 minutes. One hour. Off. Czyli kiedy dyktafon miałby się.. Yy, znaczy power safe, czyli, czyli tryb. tryb yy, jakiegoś takiego wyłączenia, znaczy takiego oszczędzania energii. Do końca nie wiem jak on się jak on się wyłącza tutaj. Czy on się wyłącza? External input setting. External input. Auto input select. Stereo input. Auto input select. Nie wiem o co chodzi. System information. Tu informacje o że który chyba nie czyta. Nie, nie czyta. I znowu. Recording mode setting. Tak wygląda więc menu dyktafonu. Tak naprawdę mówię, korzystam tylko z recording mode, z jakiejś czasem opcji filtru, jednego z filtrów. I to właściwie jest. Jest koniec. Niestety nie powiedziałem, tak jak wspomniałem, o wszystkich opcjach. Nie wszystko też, wiem, mimo lektury, angielskiej instrukcji, ale jakoś nie wszystko. W instrukcjach z jednej strony w kół, mnóstwo było obrazków w kółko, w kółko, gdzieś tam to samo, a, a, a, a, a o niektórych opcjach, o których, o, którym, o których akurat myślałem, żeby coś się dowiedzieć, to dowiedziałem się dosyć mało. Na koniec, a nie, to już to później dogram, czyli to nie trzeba. No to chyba tyle informacji o dyktafonie Olympus DS-50.